<coughs> Historia, Moya migracie. Historia, moje The shows will be English and Polish. Please subscribe. We zaproszamy do słuchania. Słuchajmy, co nam opowiedzieli Ela i Kazik. Też... Witamy Elunię Witamy. i Kazika. Witamy. <laughs> Witamy. Witamy. Bardzo nam miło że jesteście tu z nami, to znaczy my z Wami. My też. Pewnie byśmy się nigdy w Polsce nie spotkali. Pewnie nie. Właśnie są duż, jest dużo dobrych spraw tak. stron emigracji. A my chcieliśmy Was właśnie zapytać, jak to się z Wami podziało, nie. że się tu znaleźliście. W ogóle, jakie były... Jak to się zaczęło? Z ta cała, dlaczego wyjechaliście? No właśnie nasz wyjazd taki inny trochę jest. Bo to przez Kazika. Przez Kazika. Moja wina. Bo Kazik na rok dostał ten taki kontrakt w Kingston, na Queens. A ponieważ półtora roku wcześniej był w Szwecji, przez pół roku i dziewczynki wtedy tak rozpaczały, każdy wieczór wspólna modlitwa się powiedziała, że ona się nie będzie modliła. Ania, Ania oczywiście tak modliła się grzecznie. Nie wiedziałam, po jakimś czasie dowiedziałam, że ona miała pod, pod poduszką taty zdjęcie, że tak bardzo tęskniły za nim. Więc już jak na, następ, na następny raz ten wyjazd wyszedł, to, to wtedy umówiliśmy się, że po prostu jedziemy całą rodziną. bo To nie chodziło o to, żeby tam jakieś pieniądze zarabiać, żeby to były marne. Czy żeby uciekać? Żeby mhm. uciekać. Nie! Przecież w Szwecji mógł zostać. Ten profesor go tak namawiał. Jak ja pojechałam na wizytę na 10 dni, to on bardzo... Bo Kazik wyjechał, przyjechał na krótką wizytę i wyjechał po tym, jak właśnie ksiądz Popiełuszko był zamordowany. I to były te czasy, jak ja opowiadałam, że trzeba, że nic nie ma, że tylko był ocet na półkach. No to wyobraź sobie, w Szwedowi powiedz, że tylko ocet jest w sklepie. Ja nie zapomnę, oczywiście po angielsku nic nie umiałam, Kazik wszystko tłumaczył. I jak ona się dowiedziała, że trzeba było po wszystko czekać w kolejce i że było na kartki i że kawy się dostawało tam. Ja już nie pamiętam, jak to było naprawdę, ale... 10 deko. Chyba 10 deko jak takiej powiedziałam i ona mi tą kawę bez przerwy zaparzała i dolewała. Ja już nie wiedziałam, czy mam dziękować, czy się cieszyć, czy się upić tą kawą. Także mogliśmy w tej Szwecji zostać przecież, ale nie, absolutnie nam w głowie nie było takich, wiesz... To sam sobie załatwiłeś, bo, to, bo w Szwecji to był taki z uczelni był program i jak to było, to ty opowiadaj Skotę, ja mam wiedzieć mężo, dokładnie. No mów, <grych> No to pierwsze, to było stypendium. E, przyszło stypendium na uczelnię i uczenie miała włączyć kandydata. E, uczelnia włoniła kandydata, który był pewnie ideologicznie. Mi powiedzieli, że przykro mi, że muszę coś innego znaleźć ja mówię tam, niech będę w rezerwie. Ale później Szwedzi wybierali ostatniego kandydata i tamtego nie wybrali, tylko mnie wybrali. Więc to... Po im nie zależało na ideologii, tylko patrzyli, ile ma publikacji. ile. Także pojechałem. Nie, nie, nie, nie, nigdy nie musieliśmy tam zostać. Później hmm. miałem ochotę zobaczyć, jak funkcjonują tutaj uniwersytety. Ale też, to nigdy nam nie przyszło do głowy. Wyjeżdżając z Polski, mogło coś zabrać, nie? albo jakoś się przygotować tego wszystkiego, do głowy mi to nie przyszło. Także Kazik wyjechał wcześniej, w sierpniu. Oczywiście to była wielka nerwowa, bo on wyjeżdżał i wiedział, zdawał sobie sprawę, że musi po angielsku... Którego roku? O, 86. 12 mhm. sierpnia chyba, prawda? To, to? Znaczy, chcieliśmy wyjechać razem, tak. Ale y, władze paszportowe orzekły, że zaproszenie jest kod dla mnie. Rodzina nie ma zaproszenia, paszportu nie dostanie. No z tego przyjechałem do Kanady. Pierwszy, tam trzeci dzień w Kingston, Toronto. <śmiech> Myślałem, że zginę, no, ale kiedy do Polskiej Ambasady dotarłem, konsulatu właściwie. Zaproszenie mi dali bez problemu. Wysłałem zaproszenie dla nich do Polski. No, zaczęły walczyć o paszport. No i zaczęło się ten paszport. Walka o paszport trwa chyba 3 miesiące. 7 września, październik, listopad. Czyli pół miesiąca. A wcześniej zrobiliśmy badania, bo te badania były ważne chyba pół roku. Trzeba było jechać do Warszawy, więc z dziećmi, więc yy, wyglądało na to, że tak jeszcze jak trochę poczekamy, to już w ogóle nie wyjedziemy. Nie chcieli nam dać tych paszportów, więc ja napisałam odwołanie do Warszawy i po tym odwołaniu zadzwonili do mnie i powiedzieli, że mam mieć rozmowę z nie wiem, komendant tego biura paszportu, więc ja wchodzę ja mówię, panie komendancie, bo taki jest jeden po cywilnemu, drugi w mundurze, on mówi komendant to ten, a ja jestem... Pułkownik Czak. Właśnie, ja byłam zaskoczona dwóch facetów, ja sama. I, no i oczywiście tam, no, ja już nie pamiętam. Ja pamiętam tylko to, że y, żałowałam, że nie zapytali mnie, czy, czy nie chcę przypadkiem na stałe wyjechać, bo po powrocie od nich opowiadałam koleżance i mówię tak, Elu, wiesz, mówię tak, chciałam na Biblię przysiąść, że ja naprawdę tam nie chcę jechać, bo naprawdę tak nie mieliśmy zamiaru. Ona mi, och, wiesz, dobrze, że nie powiedziałaś, bo to nigdy nie wiadomo. Ja tak popatrzyłam na nią i myślę, co ona mówi. Także to, do, to moje odwołanie do Warszawy najwyraźniej nie dotarło, bo ja w tym odwołaniu napisałam, że jak wyjeżdżam do Szwecji, to ta pani, która mi dawała paszport, zapytała się, dlaczego dzieci nie zabieram. A teraz chcę dzieci zabrać, to po prostu sugerują, że może tylko jedno pojedzie, a drugie zostanie. i Ania biedna tak usłyszała to kiedyś, mówi: Mamo, to ty pojedź z Asią, mówi: A ja to zostanę, udziać Dziusiów mówi: Ty jedź z Statą, ty będziesz z tatą wiesz razem. No ale po tej rozmowie, po tym wszystkim zadzwonili do mnie, że mają coś mi ważnego do powiedzenia, ale nie mogą osobiście, więc, więc poszłam do tego biura, paszporty czekały, akurat po południu miałam iść do pracy, zadzwoniłam do takiej mojej Jasi koleżanki i ja mówię, że czy może mnie zastąpić, dobrze i później przychodzę, no i taki wiesz, radość taka, ona Syberię przeżyła, więc taka silna kobieta, tak się cieszyła razem ze mną. A wchodzi taka dziewczyna, która, nie wiem, czy, nie wiem, może to przez nią, albo dzięki niej, nie dostałam tego paszportu. Mówi, co, co, co? No, Ela dostała paszport, wyjeżdża. Jak to, co to? Niemożliwe. Jak ty to załatwiłaś? Gdzie ty miałaś znajomość Ona mówi, tam, na górze, mówi. <głosy> no i tak przyjechaliśmy, dzień przed Wigilią. O, jak fajnie. Dzień przed 19, 1986 rok. No i co? I co? I przemyciłam grzyby i miód. I Asia... Nie, nie, absolutnie, jakoś tak nie wiem dlaczego. Aha, a jak pakowaliśmy się w Kielcach, przyjechała moja mama z moim bratem i mówi tak, dziecko, a może to zapakuj, a może to zapakuj, a jak może nie wrócicie? Ja więc cóż mało się takie rzeczy, ja tak patrzyłam na nią, wiesz, ona tak bez przerwy. A może zabierz to. Ale wiesz, ten serwis, co zabierz, na rok, znaczy tam, kiedy kilka miesięcy serwis do kawy taki. A jak nie, to dasz wujkowi, który jest tam w Stanach, mojego taty, brat. Mama przeczuwała pewnie, co? Możliwe, wiesz, nie, wiesz, wiem. Wiesz, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Także. dzieci odebrały to, że Dzieci pewnie były szczęśliwe, że są z Wami. Tak mi się stało. Ja nawet Dzieci były na pewno zadowolone. Pamiętam, jak przyjąłem z tego Montrealu, Późna noc, bo one już spały całą drogę. Do nocy nocy, rano rano rano rano się a do Montrealu one słyszały, siedzą i rozmawiają. I na drugiej mówi, Wiesz, jesteśmy już u taty, mówi. No. <głosy> I to, było ich, to była fajda, To no tak, Samolot, pierwsza z życiu. No. Junior Stewardessa, i tam takie. Dzieci były specjalne. Białą coca colę w życiu, pierwsza z piły. i to była sama naprzód. <głosy> <głosy> Ale to Pisa? było dziwne, że prawdopodobnie w tym samolocie z Warszawy do Montrealu leciały jakieś kobiety, Polki, do mężu właśnie na, na to połączenie rodzin i chyba trzy czy cztery razy pytano nas w Warszawie, czy jak już do samolotu wsiadaliśmy czy, czy, czy pani na, na, na, do męża na, na, na połączenie rodzin, ja tak patrzyłam mówię, że nie, że tylko na, na kilka miesięcy, także już to mnie zaczęło zastanawiać, dlaczego tak mówią do mnie, no przecież czy chyba wiedzą, że... On... Powinnaś zostać, Co? Czyli... Nie, jeszcze wtedy może nie, ale pamiętam, że jak wylądowałyśmy w Montrealu, i po raz pierwszy w życiu, w życiu widziałam taką ilość Żydów ortodoksyjnych, w tych takich wibnich hałatach czarnych, w kapeluszach, z tymi ja jami do Kazikami. Wiesz, mówię to na pewno na szczęście. <grymne> <grymne> Wiedzieliśmy za szczęście, bo no, wtedy poszły do szkoły. I takie moje marzenie było, żebym się nauczył do Brzękińskiego. Myślę, że wrócą do Polski, to mi się przydam. No ale jak ony przecież w grudniu, a mój kontrakt był w Kingston do, do września, czy sierpnia, to przygoda może za krótko, nie? No to myślę, że trzeba by jakiś... A ja bym może zobaczymy, jak tam w Stanach działają, nie? Więc zacząłem szukać kontraktów w Stanach. I w tym momencie żartowałem, że. Jeszcze rok w Stanach, później rok w Australii, w drodze powrotnej. Daleko powrotne. od teściowej. Tak, w drodze <śmiech> powrotnej trzeba się 6 miesięcy w Moskwie i jesteśmy w domu. Nie? <śmiech> tak żartował. Ja. Ale to była. Było coś takiego, przede wszystkim było zaskoczenie, że mogą dzieci pójść do szkoły, bo nie widzieliśmy, że no, angielskiego się może nauczą gdzieś wśród tam sąsiadów, czy nie wiadomo gdzie, ale w, w szkoła katolicka, najbliższa tam, która była świętego Patryka, ten dyrektor taki milutki i mówi, że ależ oczywiście, jak ty masz working visa, nie ma problemu, dzieci mogą przyjść się uczyć i, i Ania była zachwycona tą szkołą, Asia bała się, ona powiedziała, że ona nie przyjdzie do tej szkoły, ona zawsze taka była wstydliwa trochę, ale dyrektor mówi, nie, to proszę ją nie namawiać, jak nabierze ochoty, to wtedy ją proszę przeprowadzić. Wszyscy byli tacy mili. No i przede wszystkim to, że wchodzisz, jest krzyż na ścianie, wielka figura Matki Bożej. A jak Kazik, pamiętam, był w Szwecji, to Ania była wtedy w pierwszej klasie, czy albo może w kindergartenie, nie tak, jak się nazywa? Zerówka. Zerówka, tak. I pamiętam, że wspomnienia z wakacji, i pani powiedziała, żeby dzieci narysowały to, co naj, najmilej wspominają. A ona była, ostatnim jej wspomnieniem to była krótka pielgrzymka od mojej mamy 8 kilometrów do tej miejscowości w się. No więc co narysowało dziecko? Ksiądz, yy, krzyż na środku, na początku, ksiądz w bierecie takim czarnym, w czarnej sutanni. to było jej wspomnienie, grupa ludzi, która idzie się modli. I ona była zawsze taka ambitna i przychodzi do domu z takim płaczem, i mówi: Mamuś, mówi, wszystkim pani wywiesiła rysunki na ścianie, a powiedziała, że mojego nie może wywiesić, bo tam jest krzyż. Ja wie, dziecko, nic się nie bart, to wy wyślemy to do taty. Ty też chyba byłeś w Kanadzie wtedy. Tak, bo to było w pierwszej klasie. Nie, w drug nieważne, w drugiej klasie. I to takie drobiażdżki, prawda? I się sobie, jejku, gdzie my żyjemy? No wiesz, gdyby jeszcze kilka nie powiesiła tych obrazków, albo pół na pół, czy, ale co to taka dyskryminacja, że jedno, mm -hmm. jeden tylko. On. Jedno zdjęcie, ona była taka ambitna, wiesz, zawsze chciała być najlepsza w klasie. To było też ciekawe, bo jednak poziom nauczania w Polsce był wysoki, jeśli chodzi na przykład o mm, matematykę, ona dopiero w drugiej klasie, bo to było po komunii świętej, prawda już? na no, w połowie trzeciej przyjechała. Tak, bo to była trzecia, widzisz, zupełnie nieznacza angielskiego. Po kilku tygodniach pan ją przekwalifikowała na klasę czwartą. Z, matematy z matematyki. A tu chodziła na, na, na angielski dla tych takich... Tam była jeszcze jedna dziewczynka Polka, która troszeczkę jej pomagała, taka Basia. Yy, także no, dzieci szybko chwytały. Pamiętam, że Kazik chodził z nią do szkoły, ćwiczył coś tam tę odmianę i wszystko. A Asia to ona ze słuchu. Młodsza. Oczywiście przyszedł poniedziałek, ona mówi czy, ja, czy ja tak bym mogła pójść do tej szkoły? Mówi jednak... Zobaczyła tyle zabawek i, i ta pani, która uczyła właśnie pokazała, i, i co tam mają, słuchawki na uszy, możesz słuchać sobie, sobie różnych tych płyt, kaset, muzyki, ale okazywało się, że to Asia chciała panią ćwiczyć bardziej niż pani ją, bo, bo był taki przypadek, że pani chciała uczyć tak prywatnie, kazała jej coś narysować, ona narysowała słońce i mówi, "Ty sun. Asia mówi słońce, ona mówi, san, ona mówi, słońce, san, słońce. I tak było kilka razy. W końcu pani mówi słońce. Asia mówi san. No, także dobrze nam było. Jedna sypialnia, jeden living room, kuchnia, mały domek. Oczywiście ja miałam obraz z filmów takich, prawda? Jak jakiś no, no. domek się wynajmuje, to masz wyjście do ogródka, jakiś taki, wiesz, romantyczny ogród zaczarowany. A nie było tego ogrodu? Był ogród, ale taki malutki, bo to był domek za nie za duży, ale blisko był park, były. nie mieliśmy samochodu, nie mieliśmy telefonu, nie mieliśmy telewizora przez długi czas. Ale no. pamiętam, że w Toronto mogłeś dostać pracę, tylko jak po się to nie widzieli, miałam, że... to było dla. Wtedy to Kanadyjczycy niechętnie oddawali pracę obcokrajowcom, a łatwiej Amerykanie, bo i to się chyba zmieniło na odwrót, ale w każdym razie dostałem kontrakt w Minneapolis. Bardzo trudny, bo tam musiałem uczyć po raz pierwszy po angielsku i to taki bardzo zarywansowany kurs. bojowy to był. Mhm. Także, tak jak mówiłem, po roku w Stanach, miał, w Kanadzie miał być rok w Stanach, ale już na trzeci rok zamiast roku w Australii, był drugi rok w Stanach. No a później wróciliśmy do Kanady. Chcieliście wrócić? To był Wasz a, tak. No już pe w pewnym momencie po prostu. To już był Wasz prawie dom. Nie? To znaczy, Kanada zawsze nam się bardziej mm. podobała niż Stany mm. Zjednoczone. Mm. Nie wiem dlaczego. I to tak było, że to tak... Przecież Kazik mógł dostać pracę w różnych innych miejscach, prawda, w Stanach. Mm. I przecież mieliśmy... Mamy wujka, znaczy ja mam wujka tego ojca, brata, pod Nowym Jorkiem. Ale jakoś tak to wszystko się tutaj wokół wielkich jezior. Mm. Tak, bo wtedy nie było internetu, poszukiwanie pracy, pisań listów, nie? Mm więc tak samo chodzi o adresy, też nie było internetu, To była taka, taka księga z każdym wszystkich uniwersytetów w Stanach. Zacząłem od Kalifornii, tak na wschodnie wybrzeża, i Alaska też była wchodziła w grę. Także tak, ale mówi, mogliśmy być na Arizona, albo na Floridzie, albo na Alasce, nie? a my ciągle tylko koło wielkich jezior się Bo Po Kingston było, był Minneapolis, Minneapolis, później było Madison, Wisconsin, no i stamtąd przyjechali pojechać do Winnipegu. ale ja nie zapomnę, jak przyjechał do nas do Minapolis kolega taki, dzięki któremu Kazik w ogóle podłapał tą myśl, że są jakieś kraje, gdzie są komputery takie szybkie, nie takie, które wiesz, zajmują cały pokój, tylko, tylko malutkie, że można na nich, na nich szybko liczyć. No i ten Andrzej, Kazik pracował z żoną, z Elą, on tak go dopingował zawsze. I on przyjechał do nas do, Min do Minapolis, pamiętam, to ile to było? Po półtora roku pobytu dziewczynek? Nie, po roku chyba. I tak przyszedł i mówi tak, to wszystko, co macie, no to przecież my byliśmy tylko czasowo, więc nie było nawet kanapy w tym living room. Living room wielki z tą częścią jadalną, stół pożyczony z krzesłami, dwie sypialnie, łóżko takie wąskie, gdzie materac się zapadał do środka, także nam się dobrze, bliżutko spało. Dzieci miały porządne łóżka, ale to wszystko było pożyczone od kogoś, od tego profesora Kazika. Bo to był wykład, który był, nie wiem co, trzy lata jakiś oferowany. On wiedział, co robi, nie chciało mu się prowadzić, nie było podręcznika. I pamiętam, że Kaziwy zasuwał wtedy chyba po paręnaście godzin. Przychodził po pracy po 8 godzinach, nie, po dziesięciu może. Przygotował te wykłady i tak z różnych czasopiec chyba, prawda? Ale zaczął słuchać i mówi tak, a dziewczynki, a jak wasze angielski? A one już wiecie, słuchajcie, to naprawdę, no dalej chodziły chyba głównie Asia, czy obydwie chodziły na ten... To znaczy w momencie, jak pojechaliśmy do Minneapolis, one po... bo chodziły do szkoły letniej jeszcze w Kingston, także no po 8 miesiącach nauki. Były na granicy tego, żeby nie bać specjalnego angielskiego w tym Minneapolis. Nie? Bo z Asią to siedziałem, bo ona jak miała ten test, to przy niej siedziałam. Aha. Ale one już między sobą zaczęły się w angielsku porozumiewać mhm. w Minneapolis i zaczęły do nas mówić po angielsku i wtedy ja mówię hola hola. Ja nic nie rozumiem, proszę po polsku. I to chyba był dobry moment, bo inaczej to by bardzo szybko zapomniały. Szczególnie tam, gdzie nie było dużo Polaków. Brakowało nam polskiego sklepu, brakowało nam. Czyli nie była zbyt. Był polski kościół, ale to. Obchodzili stule, stulecie polskiej parafii. To był ośrodek dużej polskiej migracji, powiedzmy, 100 lat temu. No, pamiętam, dotarliśmy do Napoli w sobotę wieczorem. Mieliśmy straszne problemy, samochód nam się psuł po drodze. Myśleliśmy, dojedziemy, ale dojechaliśmy, Zatrzymał się w hotelu. Niedzielę rano kościół trzeba znaleźć. Ocierają książkę telefoniczną, kościół w tego Stanisława, więc wale. Po, po polsku. polsku. O, no, no. Tu nikt po polsku nie mówi. No to się kątuł Świateł Kazimierza. To sama historia. To okazało, że jest, jest tylko jeden polski kościół, ale w tym jednym ko polskim kościele tylko jedna msza po polsku, na którą przychodzi 30 osób. To prawda. A jak były obchody stulecia, to mhm. były panie, panie ubrane w krakowskie stroje, mhm. ale wszystko po angielsku było. Tak śpiewały ładnie Czarną Madonnę po polsku, ale była wileczna. Dźwięki są Dźwięki są sztuczne. Tam było pięknie, bo tak podobnie jak w London, małe miasto, duży uniwersytet. Ja oczywiście zawsze miałam, czułam się jak na wakacjach, bo tak, żadnych planów, bo tak jeszcze nie wiadomo, czy zostaniemy, czy nie, więc nauka angielskiego trochę gdzie się dało, nie zawsze można było się uczyć, bo w Stanach to nie było tak nie było takiego programu jak tutaj w Kanadzie chyba, łatwego. Ale w Minneapolis był, ponieważ dlatego, że było mnóstwo małżeństw z, z całej Europy i z różnych, i z Japonii, i z różnych krajów. Także te żony y, spotykały się na tym angielskim. A nauczycieli, b, nauczycieli by, byli bardzo dacy. Czy to w Minneapolis było? Nie, w każdym razie w jednej z miejscowości była specjalna organizacja dla... University Women czy coś takiego? Dla żon, to, to facetów, wina, to to którzy pasują na uniwersytecie, którzy przyjechali tak. na kontrakt. Nie dosyć tego. Tam były organizowane chyba raz w miesiącu obiady. Y, przygotowywane na przykład... Ktoś rzucił hasło, że będzie to obiad na przykład... Y, w stylu węgierskim i wtedy jakieś przepisy. Każda kobieta miała z, te, z tej grupy jakieś tam zadanie i pamiętam, że, że to było takie spotkanie wtedy. No to moja tak pozycja wiesz? nie była taka ani stabilna, ani wysokiej klasy, jak bym powiedział, nie? bo w Minneapolis uczyłem. Natomiast Madison to, to był strasznie wielki zespół. Ja tam byłem taki mały trybik, badania robiłem w takim dużym zespole. A każdy tylko chciał pisać To był najlepszy zespół, jakim kuczycie. pracowałem no, w północnej Ameryce, ale z kolei no, taki byłem, nie byłem samodzielny. nie. Znaczy, profesor mówił to, co nam, ich czterech tam było. E, oni nam decydowali, co mamy robić. Nie, nie, mia, nie, nie mogłem samodzielnych tematów podejmować. No, tak? Widzisz, ja nie wiedziałem, że mój mąż tak no, ambitny, nie że samodzielny. Ale zawsze lubiłeś uczyć, powiedz. Tak naprawdę, jak wracać pamięcią, to potem jak widzieliśmy właśnie te postępy tych dzieci i, i różne możliwości i, i tak naprawdę Czyli to właśnie było motor. To znaczy, tak, bo to było no, Kazik... o tym, że zas, że zostajecie, tak? Że przyszłość dla dzieci? pokazi, kto tak naprawdę mógł pracować. Od początku pracował. go nie pytał o dyplom, nikt nie musiał pokazywać, nikt nie musiał nostryfikować. Nigdy. Do tej pory nawet w London, prawda, tak się dziwiły, że nikt nie widział jego dyplomów, ani doktorat, ani habilitacja, nikt ich tam nie. tylko na podstawie do pracy tych osiągnięć publikacji. Natomiast... Myśmy się po prostu zasiedzieli, nie? Po prostu wiesz, jako... Tak mi się wydaje, że... Czyli ja tak jeszcze nie wiecie, czy wrócicie, czy nie. <laughs> Słuchajcie. po pewnym czasie no, czujesz się normalnie, tak jak u siebie, nie? Czyli bezstresowo przeszliście przez tą rękę. Znaczy... To znaczy bezstresowo, to tak wiesz, inaczej niż wszyscy inni powiedziałam, że nie przechodziliśmy tych obozów, ale stres na pewno był, bo tak raz na pewno ta, ta niepewność, czy wybierać to miasto, czy nie, a jak tam będzie. Wybieranie mieszkania, to też było zawsze, wiesz, nowe miasto. Nie wiadomo, w której części w Minneapolis. No, wybraliśmy takie miejsce, bo Kazik miał. Wyglądały przyzwoicie te takie budynki apartamentowe i miał blisko przez most do, do uniwersytetu i przyszedł do pracy i profesor go pyta, gdzie, gdzie wynaję się, on mówi na Franklin, nawet nie on mówi tam jest tylu Indian, tam jest tak niebezpiecznie, no to już wiesz, masz obraz nad, nad sobą, że a to wcale tak nie jest, bo ta ulica była długa i tak jak wszędzie w Stanach, czy gdziekolwiek są lepsze i gorsze dzielnice, ale, ale ja myślę, że, że przez taką właśnie rozbujałą wyobraźnię mieszkaliśmy na na pierwszym piętrze tego standardu, czyli, nie, drugiego, tak? bo to na first floor, no second floor. Mm. Ja bałam się otworzyć okna w living room mm. na noc, bo po prostu myślę, a ktoś może drabinie, wejść, wiesz, nas zaraz Nie wiem, skąd tak Każdy, Ważnym czynnikiem było to też, że pa nasz paszport, znaczy mieście się chyba dłużej, miały się dłużej, ja ale mój co. paszport się kończył, wiedziałem, kiedy się kończy. I jeśli Albo nie wracać. będę miał czegoś stałego, to... Trzeba będzie wracać, nie? Deportacja. Nic, nic, nic pracy nie da, nie będę miał paszportu, jak pochodzę kraju, mhm. to razem. Ale jak później się zastanowiłam, że miałabym wracać do tego samego środowiska i reakcja tej kobiety, że jak ty sobie to załatwiłaś, tej mojej koleżanki, ale byłam taka zaskoczona i tak mówiliśmy sobie, jak wrócimy do Polski, to na pewno nie do Kielc. I teraz wiesz, to też taka decyzja, wiesz, to też następna emigracja, bo tak. już nie jesteś ani w Szczecinie, ani tak. w Kielcach, mhm. tylko gdzieś tam, wiesz, no, no to tak, może gdzie? Nie nadal. Tak. Mhm. Ale a później, wiesz, te, te kłopoty, które Kazik miał w Szczecinie, to też na, na kart tego wszystkiego się złożyły, że przecież yy, zaskoczył ich trochę, bo miał doktorat w ciągu dwóch lat. to tak, tak dawno, że tam no, się Ale to był zbiec. czas, kiedy, kiedy Kazik już pracował, ja jeszcze kończyłam mm -hmm. studia i, i on pracował na uczelni. Facet wyjechał, który grał na gitarze w tym naszym ośrodku duszpasterstwa. I, I Kazik się szybko nauczył na gitarze, tak? A te święty były inne, bo to była uczestnictwo tej naszej małej grupy w Piątkowym Sześwięte o 20. wokół ołtarza ktoś zawsze na gitarze grał. No i to Kazik był. Także jego szef, który okazało się, że był potem jakiś tam miał tym. On był SP? Secret Police. Secret, sekretarz Komitetu Uczelnianego. Aha, sekretarz go wzywał i mówi, panie kolega, niech pan zmieni kościół, niech pan powie żonie. No to znaczy zmieniać kościół? Nam no, jest tu dobrze i jesteśmy, się... mamy tutaj grupę utartą ludzi, także, no i później, a może to jeszcze były inne historie, nie wiadomo, w każdym razie, jak już miał okazję, prawie bronić doktoratą, on powiedział, no panie kolego, Musi pan się zwolnić na własne żądanie. No i wtedy była konsternacja, bo tu obronił doktorat. No i mówię, o, Adam, jak nie chce takich, byle jakich pieniędzy na uczelni, to nie idzie do stoczni. A tak naprawdę to on nigdzie prac nie mógł dostać i przez cztery miesiące był bez pracy. Na fizyce y, chciał pracować na medycynie. interwił wszystko dobrze, ale pani go wezwała później ta księgowa i mówi, nie kadrowa. Wie, kadrowa. Nie wiem, co pan zawinił, mówi, ale ale ma Pan Wilczy bilet i nigdy, nigdzie Pana nauczenie w Szczecinie nie przyjmą. A moja Pani profesor wezwała mnie, bo ja wtedy pracowałam na ortodoncji. No i ona mówi, Pani Elżbieto, Pani na pewno nie wie wszystkiego, mąż jest na pewno gdzieś zaangażowany w jakimś korze, bo to korz był wtedy, tak? I ja mówię, że no przecież mi wszystko mówi, nie Pani nie wie, bo to jest niemożliwe. Nam też tak to nie grało, czy to tylko przez tą działalność w Kościele nie za wielko, no bo co to za działalność no, była, no ale komuś to przeszkadzało, ale nie wiadomo, może coś było więcej. Dzięki Panu Sikorze jesteśmy, Udać. jesteśmy, uh -huh. musieliśmy wiedzieć, wyrogać. Co tak Absolutnie. Rzecz biorąc, Dzieci czują się Polkami? Rozmawiamy sposób? z dziećmi po polsku i e maile piszą po polsku. Nawet jestem dumna z Krysa, naszego zięcia, który się uczy też po polsku i jak się urodziła Kasia i pamiętam coś tam po polsku do niej mówił, że rybka taka, rybka niebieska, rybka żółta. A Krys mówi do niej, no tak, bo ty jesteś półpolka. Hmm. Także to takie było miłe. I i wiem, że no, szczególnie Asia ostatnio się interesowała dużo Solidarnością i dużo pytań. Yy, Ania sporo pamiętała jednak, mm. tak jak wspominała, że widziała, że tata przynosił w Kielcach. Yy, bo my mm. wyjechaliśmy w 86, Asia się mm. urodziła w 81, stan wojenny był zaraz w grudniu. Ona miała niecały roczek. Czyli to też był jakiś powód, żeby opuścić kraj, tak? I chyba byśmy nabujali. Chyba byśmy nabujali. Nie opuszczaliśmy kraju, z że wyjedziemy na stałe. Tak, mm -hmm. bo się. się w, sam... że nie? w solidarności się Kazik za bardzo już nie udzielał po tych no, historiach szczecińskich. Rok wcześniej jeszcze nie znam zupełnie ludzi, nie? To, jeszcze, to... Mm -hmm. Też to ja, nie, ja jeszcze nie jestem żadnym liderem, nie? No, on nie nadaje się na, na lidera, ale po prostu ja myślę, że po tych przejściach wcześniej to już też tak w ogóle nie miałeś chyba. Ochoty. Swoją drogą, jak, jak stan wojenny wybuch ogłosili, to on pamiętam poszedł ze śpiworem do pracy, bo on no, był, był członkiem Solidarności, więc skoro poaresztowali tyle ludzi, no to on był przekonany, że Czyli wiesz, to... następna fala znowu będzie, albo nie wiadomo kto. Tym bardziej, że z no, że będzie strajk, to... bo sobie nie sądziłem, bo tak się łatwo skończy. Nie? No właśnie, także ja byłam cała wystraszona, bo on mówi, mogę nie wrócić, biorę śpiwu, ja nie na ładne rzeczy. No to by powiedziałem, zamiast benzyny masz do łodzi w samochodzie, a dalej pociągiem do Aleksandrowa masz jechać. Yes. Instrukcje były wydane? No, tak, bo Kazik czasem taki przewidujący hmm. pewnie, ale dobrze to nic nie wyszło z tego. Także naprawdę wyjeżdżaliśmy na rok, naprawdę. Hmm. Hmm. Czyli później był wyjazd do Kanady i już tutaj zostaliście? Hmm. Tak, Czyli od razu, aha, później... z Unipegu do London, okay. bo tam w Unipegu to też nie była praca na uczelni, hmm. tylko praca w biurze projektów to projektu. Hmm. Czy widzielibyście się kiedykolwiek w Polsce z powrotem? chciałbyś na Polskim Uniwersytecie wykładać? Będzie w tym roku może. Będzie, prawda? Tak? <laughs> po angielsku. Mhm. Mogę znaczy, pracować, ale... Emigranci mają swoje sny tutaj, nie? Że im się śni, że wracają do Polski i mają wrócić. Ja takich sny, snów takich emigranckich nie miałem, że wracam do Polski i nie mogę wrócić. Ale sami się śniło, że jestem znowu w Kielcach na Politechnice. Mhm. I nie może wrócić do Kanady? Nie, no, że po prostu, że ustawiłem jest... pracę tu i znowu pracuję w Kielcach, nie? To czy znaczy nic mi tam, nic więcej o nie ma, ile jak to się stało, dlaczego. Mhm. I, i trochę mi szkoda wtedy, nie? No bo jednak takich warunków do pracy, jakich tu mam, to tam bym nie miał, nie? Mhm. Jaka jest y, duża różnica między myślisz, byś pracował tam, a tutaj, w twoim wypadku akurat? No wiesz, no zasadnicze, nie? <śmiech> w Polsce, w Kielcach Dostęp do literatury. No teraz z internetem, ale też, bo to wszystko odpiera się na elektronicznej subskrypcji, nie? Nie wiem, co oni tam mają, nie? Komputery, czy jakbym aparatury potrzebował, Tutaj mam grant i jak potrzebuję, potrzebuję doktoranta, tego sobie najmuję, nie? Jak zjechać na konferencję, to sobie... Wiem, że w Polsce też to jest możliwe. Jest teraz nie, bardziej ale... teraz, no bo niektórych ludzi się spotyka przecież z, hmm. z Polski też na konferencjach, ale... W pewnym sensie w grant, granty w Polsce są nawet lepsze niż tutaj, bo w Polsce bierze grant i ma się pieniądze do kieszeni, nie? A tutaj hmm. się dostaje grant i centa się nie weźmie do kieszeni, nie? Ale to akurat jest no, taki jest czynnik, nie? Ale to, to pewna... To jest spokój, nie? Nawet te rzeczy w koło pracy, nie? Rozmawiam z kolegami, to, to moja praca, ale to ciągle coś trzeba załatwiać tym urzędzie, w tamtym urzędzie, biurokracja, coś tam nie działa, nie? Mam, Ostatnio, tak. Mam kolegę, który w Niemczech pracował, być właśnie tam, w, w, Niemczech, w tym samym czasie, co ja od do Niemiec, ale tam nie w stałej pozycji, kiedy się kontrakt skończył, dwa lata temu się wrócić do Polski. No to ja go teraz spotkam na rzekę, na okrągło, na te wszystkie nie trudności. Nie może się przyzwyczaić. Zresztą to nawet jak my czasami idziemy w Polsce, nie wiem, kilka lat temu, się w Polsce, my się dowódce wyrobię. Polski. No tak, to ja przez to przechodziłam. Na się po tych urzędach odsyłanych z kwitkiem. można może to było zrobić, tylko trzeba było jechać do innego miasta, nie? No ale widziałem jakaś polska biurokracja, nie? Czy prawo jazdy polskie też chciałam sobie zrobić? No ale też mi się nie udało, bo chodzę, pani siedzi za biurkiem, mówi, że a na chwilę wam przeważnie, czekam na korytarzu. Nie? No to czek poczekałem pół godziny, mi się na czekał. Nie poszedłem, a już się przyjdę gdzie indziej, a pójdę, już nie miałem czasu to są takie sytuacje, kiedy i, i to Ci przeszkadza w pracy, nie? Bo tutaj jak idę do pracy, to wiem, że przez 8 godzin czy 9, nic nie będzie działo, mogę się skoncentrować, nie? A w Polsce to, to, mimo że jesteś w pracy, ale to ciągle musisz coś tam myśleć, nie? Zadzwonić tu, za, załatwić tamto, nie? I to kosztem w sumie tych no, kosztem studentów pracy. też, tak. prawda? Hmm. Bo, bo hmm. uczniowie na tym hmm. tracą chyba, jak się myśli o, jak profesor myśli o stu różnych innych rzeczach, nie może się skoncentrować tak naprawdę na swojej własnej pracy. Fajnie. Także Asia. Asia kiedyś mówiła, prawda, że chciałaby mieć gospodarstwo u twojej mamy. Mhm. Kiedyś takie były plany, mhm. że tak. będzie z mamą gospodarzyć i będzie w Lublinie pracować na pół etapie dla nas, na którym jest mhm. no, a Asia sobie... Przez to, że ona teraz czyta po polsku. Tak? Czyli kiedyś, jak się zaczęła tym anarchizmem interesować, jakąś książkę kupiła o polskim anarchizmie, którą przeczytała. I wiem, że czasami jakieś takie źródła fachowe to po prostu. Ale na przykład, jest, zaskoczeniem jest dla nas wielkim, że ona przyjeżdża i, i słucha muzyki, tej której Kazik słucha i Kaczmarskiego i różnych wiesz, i wtedy nie rozumie, czego się mówi. Tato, co to znaczy? Mówi, ale tak głębiej, co to znaczy, albo na, na jakim, wiesz, o czym on śpiewa. Także, i tak jak ja mówię, po polsku rozmawiamy przez telefon, czy jak przyjeżdżają, i e-maile wszystkie. A my żeśmy nigdy tak naprawdę nie żałowali, nie rozmawialiśmy nigdy na ten, te nie nigdy na ten temat, prawda? W tamtym roku, jak wracaliśmy to z Polski, to po raz pierwszy mówiliśmy, że taka jaka, jakaś by inna atmosfera, że po raz pierwszy stwierdziliśmy, że mo moglibyśmy się tak odnaleźć w tej Polsce teraz. No ale to tak wszystko jest inaczej, jak się jest na wakacjach, a inaczej jak się pracuje. I... No to była taka pewna ewolucja, bo pamiętam, jak pojechaliśmy do Polski pierwszy raz byliśmy kompletnie zgubieni i to było 92, czy już, już po zmianach, nie, ale o. Um, przez to chyba, że ciągle myśleliśmy na Polska, tak jak było poprzednio i wszystkiego się pamiętam baliśmy, wszędzie nas wozili samochodami, bo jakoś tak y, trudno się przychodziło w używanie, normalnie funkcjonowanie, nie? Um, ale nawet pamiętam, tak jak mówisz o tych stosunkach, takich gdziekolwiek w urzędach, pamiętam, że po śmierci taty była jakaś tam sprawa spadkowa załatwiana, no i poszliśmy do tego sądu i ten sędzia taki groźny i ta cała atmosfera, ja oczywiście raz, sąd tam się kojarzył z tymi więźniami, czy z więzionymi tak, czy inaczej, czy z i tak jakoś było, to było, nie wiem, to dla mnie było straszne przeżycie. Ja nie wiedziałam, jak tam mam się odezwać. Po każdym następnym pobycie było coraz łatwiej, czuć coraz, się coraz lepiej. No do tego momentu, że w ubiegłym roku właściwie, o że, że moglibyśmy mieszkać, nie? Się mieszkać gdyby, gdyby dzieci tam były. Nie? I wnuczka. Ale pamiętam, że to było dużo modlitwy, właśnie takiego, takiej prośby, żeby Pan Bóg pokierował. No bo to nie była na pewno łatwa decyzja. Ja zdawałam sobie sprawę, że cóż, no, Kazik może dostanie pracę lepszą czy gorszą od razu, bo jak chcę na uczelni to widać, że jakoś to wychodzi ale ja będę musiała nie. jakoś wiesz no to i jednak pracujesz w swoim zawodzie to, to był ważny, ważny argument ja, ja sądzę, ja, że gdybyśmy żadne z nas tak, nie dostało pracy to tak, jaką chcieliśmy i się wrócili nie? Tak ja, ja hmm. tak myślę, wiesz bo, bo dla Kazika było ważne zabezpieczenie dla rodziny wiesz, jakiegoś takiego hmm. przynajmniej minimum że, że nie tak wiesz, że i dla niego na pewno było ważne, żeby pracować w swoim zawodzie, że na pewno by nie, trudno by było ci rzucić wszystko, żeby gdzieś pracować, prawda? Albo coś innego robić, czy, Bo ja myślę, że gdybyśmy byli w desperacji, ale gdybyśmy od początku powiedzieli, o, wyjeżdżamy dlatego, że, że chcemy być poza Polską, no to wtedy pra podejmuje pracę człowiek jakąkolwiek, prawda? Ale ja myślę, że to skoro on mógł pracować... A ja tak naprawdę przez długi czas nie wiedziałam, jak to będzie. Ale tak Pan Bóg kieruje losami ludzi, stawia na Twojej drodze takiego człowieka, a nie innego. Przecież już był Nipegu. Zupełnie przypadkowo poznałam dziewczynę, która w Szczecinie kończyła rok, rok przy, po mnie dentystykę. I, I ona już była dosyć zaawansowana w tych, tych egzaminach i później ta Jola, ona pomaga praktycznie wszystkim dentystom w London tak naprawdę i nie tylko. Bo ona, no, już jest w ona jest w Unipegu, mhm. teraz jest w Vancouver. Mhm. Także i nawet tutaj w London. Ja dostałam pracę na pół etatu, 20 godzin tygodniowo, to było dobre, no to można było kupować sztuczne zęby plastikowe i uczyć się piłowania. Ale dzięki temu, że byłam blisko ludzi, którzy byli dentystami na uczelni, no to jednak miałam ten całe wyposażenie bezpłatnie, bo to ludzie grube pieniądze wydawali na to. Musieli kupować ten kompresor i te wszystkie inne rzeczy, hand, te, te, te handpieces, tak mówiąc po polsku, trzeba było czymś świrować i, i te wiertła wszystkie, prawda? Natomiast spotkałam tą moją Ewę, koleżankę, która, która siedziała w domu i ona taka była dokładna, solidna, także ja przynosiłam nowości, uczyłyśmy się osobno, potem, potem robiłyśmy powtórki, a wcale nic nie, za, nie zanosiło się na to, bo osoba, która mi powiedziała, osoby, które mi powiedziały o niej, nie bardzo miały ochotę dać kontakt z nią nawet. Yy, Ostatnie zgami 15 lat temu już będzie. 15 lat pracuję już tutaj. 13 w Polsce, 15 tutaj. Dla mnie też było trudno podjąć decyzję, bo wiedziałam, że tam w Polsce byłam ortodontką, ale nie taką ortodontką jak tutaj, bo tutaj już były aparaty stałe. Tam żeśmy mieli wyjmowane te aparaty, więc to jest powolne. I tutaj też niektórzy używają dentyści, ortodonci, ale to w powiązaniu ze stałymi. I my się sobie, tam już nabrałam praktyki w konkretnym zawodzie, a tutaj tak naprawdę muszę wracać i robić wszystko inne, czego się uczyłam na studiach, ale, ale nie praktykowałam tego, prawda? No, ale piłowanie tych zębów i okazało się, że niast, to nie jest aż taka wielka różnica, jak, jak, jak w Polsce. I, i, I muszę przyznać, że ta szczycińska nasza uczelnia, bo ta koleżanka, z którą się uczyłam, ona kończyła we Wrocławiu i na przykład były dziedziny, że były słabsze czy gdzieś indziej, Ale my mieliśmy profesora z stomatologii, który był tym konsultantem krajowym i on wszystkie nowości, materiały i na przykład śluzówki tak zwane, czyli choroby przy Zębia, to on miał świetnie rozpracowane. U niego, u niego te wszystkie pani asystentki nie umiały angielskiego, ale musiały tłumaczyć artykuły po angielsku z, ze słownikiem w ręku. Także, także tu mi też było łatwiej uczyć się, bo, bardzo, bo to można, można zadawać takie bardzo podchwytliwe pytania z tej dziedziny, także dużo było w tym zakresie. I, i cieszę się naprawdę, że bo mogłam całe życie pracować i te modele tam obcinać, tak jak pracowałam na tej uczelni. ale. To znaczy, wydaje całkowite. mi się, wiecie, co, że prawdopodobnie, że są ludzie, którzy mogą się szybciej zaadoptować, albo, albo, albo zaakceptować jakieś, jakieś nowości, czy, albo można całe życie narzekać, na przykład. Ale dla mnie ta emigracja to, to wydaje mi się, że to jest takie wielkie błogosławieństwo, bo taką ilość osób, których spotkaliśmy przez te lata, i to są przyjaźni gdzieś tam z Japonii. I w Minneapolis czy w Winnipegu są pewne rodziny, w Minneapolis na przykład, mamy, mamy rodzin, małżeństwo takie i okazało się, że my żeśmy tylko się znali przez pół roku, bo oni później przyjechali, a ta przyjaźń jest taka, że jak spotkamy się, to tak jakbyśmy się wczoraj rozstali, naprawdę. A, a takiej przyjaźni doświadczaliśmy w Polsce, w tym naszym ośrodku duszpasterstwa, wśród tych studentów i z tym naszym księdzem. A swoją drogą, jak przyjedziemy, no to teraz też jest inaczej, bo to przez tą politykę i to wszystko inne, ale... Tak sobie dzisiaj myślałam, albo może i wcześniej, jak wiedziałam, że, że mamy być egzaminowani. Że tak naprawdę to całe życie ludzkie to jest emigracją na tej ziemi. Bo gdzieś tam wędrujemy do lepszego Nawet życia. Ale od rodziców w momencie, to No więc otóż to? Tak. To jest emigracja znaczy w z domu. Z jest... tym łobuzem, nie, trzeba tak że teraz ta migracja jest zupełnie inna niż kiedyś, nie? Ja ciągle jeszcze tak w Polsce mieszkaliśmy i długo przed wyjazdem no to wyobrażam sobie tą emigrację tak jak to u Sienkiewicza było, nie? Że się mm. mieszkają tam gdzieś, stęsknieni za Polską i tylko nie myślą o tym. Jak tak, się w tym pomieszczeniu. Tak. Bo nawet taki, pamiętam taki, jak była Piale w Montrealu, konkurencje olimpijskie były w Kingston i pamiętam, był taki taki reportaż w gazecie, że stał polski żaglowiec i przyszła polscy Polacy, którzy mieszkali w Kingston, to oni, tak sobie to wyobrażałem, nie? że przyszli, ucałowali polską flagę, klęknęli na pokładzie. A to się okazuje, że teraz ta emigracja jest zupełnie inna. Nie? Ja właściwie, ja, ja tak chwili, rozmawialiśmy, że my nie ja, czujemy, czy ja w tej często, że jest. w Polsce. Nie? Ja w tej chwili ja to lata nie słuchałem angielskiej wiadomości, czy nawet angielskiej gazety. Bo nie ja oglądamy to, telewizji. Czyli tylko i wyłącznie po polsku, nie? znajomi. Ja przyjechałem do Kingston od razu i im się szali zawiadomić. Więc na tak sobie głupio wyobrażyłem, że to jakaś poczta jest w że się nie zamawia rozmowy. No tak w Bele, to wlazłem, ale niestety okazało się, że nie ma tej instytucji, która łączy te telefony, tylko trzeba z w telefonicznej. No musisz mieć te. Ale komórki nie miałeś, Kaczka. No właśnie. Podniosłem słuchawkę, operatorka się włączyła i mnie do Polski, a no mówili, no to mówili... 12,75 czy 13,25 za pierwsze 3 minuty. Z no 25 centówkach, sobie wyobrażacie. To, to przez, tylko ćwiartki przyjmowałem. Więc przez kilka dni w końcu kolekcjonowałem te ćwiartki. No ja, i taki znowużony, przyszedłem z taką pełną garścią. Dobrze, masz dużą rękę. Za, zamówiłem tą rozmowę do Polski, a ona mówi tą swoją sumę tam 13 i tam 12 ileś, więc tam. Nie podrożało pieniądze, Wrzucam, tak? Rzucam, rzucam, mówię. Chyba już. No, jeszcze, ćwier, jeszcze 25 centów rzuciłem. I za chwilę czekam, ona mówi, linie zajęte. To wszystko wypadło. I te wszystkie do tego pojemnika, nie? Odwiesiłem słuchawkę i się nie mogę tego dobrać, nie? Więc w desperacji dzwonię do niej. Ja to... Nie końcu... wypadło Ci na podłogę? No przecież te 13 dolarów to było wtedy dla mnie Aha. duże pieniędzy, nie? No, tak. To była moja półmiesięczna pół pensja, nie? No, ale w końcu mi się udało odzyskać tam... Ten... Jak mówisz Półmiesięczna pensja. W Polsce. O, w Polsce. No. Wspominaliśmy niedawno pierwsze zakupy, bo przyjechaliśmy... My już więcej dziennie... nie próbowałem przez telefon. Ale bo... wtedy się nie dodzwoniłeś? Nie dzwoniłem się. No. A jak dodzwonił się pierwszy raz, to było takie szczęście, słuchajcie, to było niesamowite, nie zapomnę jak... Moi profesorowie mi czasami pozwalali albo z pracy, albo z domu dzwonić. No, tak. mm, nie nadwyrażałem ich specjalnie, ale czasu czasu. Ciebie, no, stwor... tak mówimy, że bez stresu. Przeżyłeś też sporo stresu, prawda? Tylko, że się nie przyznaje. No, Poza o tym o złych rzeczach się zapomina. Myślę, to szybko. O, stres, o, oczywiście, że był stres. Siadłem w Montrealu na lotnisku i mój profesor czeka tabliczką nie? moim nazwiskiem. Nie? Wiesz, to jest taki ten stres, wiesz, podejść za człowiekiem, powiedzieć coś mm -hmm. w jego własnym języku, nie? Mm -hmm. A przecież Twój język... O, Kazik się sam uczył, nie bierał żadnych lekcji angielskiego. Sam <sum> uczył się z, z taśm i, i z podręczników. No i artykuły zaczynałeś pisać po angielsku bez znajomości. Niesamowite. No bo to jest dużo pewnie tych matematycznych wzorów, tak? Także tego tekstu nie potrzeba było aż tak dużo może, ale... No naprawdę, także także, na pewno był te, straszny ten... No Pierwszy wykład, nie? No ja właśnie. Mhm to wiesz, jak ten się dzień zbliżał, to już pieśniło po nocach. Nie? Bo to byli wszyscy doktorenci, to nie byli znamorani studenci. Tak w Winapolis, tak? Już nagle idziesz, musi do nich mówić, nie? To były takie 75-minutowe wykłady, nie? 75 minut. Także dziękujemy bardzo. My również. Tyle wspomnień.